Często na naszych łamach gościmy inżyniera Adama Paradowskiego, który pisze o chwastach. Tym razem wreszcie spotkaliśmy się na polu w samym sercu żuław. Panie inżynierze, jak się Panu podobają te plantacje, które chronione są chwastoksami? No chwastoksy to wiadomo preparaty, które mają już 70-letni snaż i dobrze mi są znane, Na swojego czasu zostały troszeczkę wyparte przez fale sulfonylomoczników, które się pojawiły na naszych półkach, ale niemniej one swoje cechy charakterystyczne i te pozytywne zachowały. Ja uważam, że to jest grupa bardzo dobrych herbicydów, przede wszystkim należy ich mechanizm działania do tych mechanizmów działania, które nie powodują masowego uodparniania się chwastów. To jedna z bardzo wielu zalet. No właśnie, bo sulfonelmoczniki bardzo często powodowały uodparnianie się i stanowiło to bardzo poważny problem. Dlaczego sulfonelmoczniki powodowały uodparnianie, a chwastoks yy, nie? Sprawa polega na tym, że Kwas toksy w ogóle regulatory wzrostu, czy syntetyczne oksyny, jak powinniśmy je bardziej prawidłowo nazywać, są to środki, które są pochodnymi związków chemicznych, które znajdują się w roślinach. W sposób naturalny. Są tylko stosowane no, w zdecydowanie większych dawkach, stąd wykazują fitotoksyczność. Natomiast chwasty, no, jakby to powiedzieć w pierwszej fazie, nie rozpoznają, że są zatruwane, ponieważ te substancje są im znane. Nie wykazują żadnego mechanizmu działania samoobronne. No są też, jeżeli nie ma samoobrony, no to nie ma i uodparniania. Natomiast na, na szereg mechanizmów działania innych grup chemicznych, takich jak na przykład sulfonyleomoczniki, te mechanizmy są stosunkowo szybko wytwarzane w roślinach no i stąd całe zjawisko, niepopularne zjawisko, trudne zjawisko uodparniania się chwastów. W jaki sposób można do tego podejść również w innych uprawach, bo tutaj w zbożach to wiemy chwastoks i sprawa jest załatwiona na plus, ale w innych uprawach na przykład w rzepaku, czy można z góry wskazać, podpowiedzieć naszym słuchaczom, naszym rolnikom, jakie substancje aktywne również są właśnie pochodnymi całkowicie naturalnych substancji roślinnych i w związku z tym nie będzie występowała Odporność. No, jeżeli chodzi o akurat o drzewa tak to nie ma rejestracji tego typu preparatów z grupy regulatorów wzrostu. Także w sytuacji zauważenia formy, jakiejś formuły odparniania się chwastów, jedynym rozwiązaniem jest stosowanie tak zwanych mieszanin, ale ze szczególnym zwróceniem uwagi z jakich grup chemicznych te poszczególne substancje czynne pochodzą ponieważ powinny to być różne mechanizm działania, a więc różne sposoby zwalczania tych chwastów. To jest jedyne lekarstwo. Co jest w tej chwili takie pomocne? To, że w etykietach poszczególnych herbicydów zamieszczane są symbole takie literowo-liczbowe, które informują do jakiej grupy dana substancja czynna należy. Nie trzeba się, że tak powiem, uczyć tych trudnych mechanizmów działania, nazw ich tych, tych substancji czynnych, jeżeli powiedzmy stwierdziliśmy, że preparat, który był oznaczony literą A, przestał działać, no to nie ma sensu na tym polu stosować innego preparatu, który w tym kodzie będzie miał również literę A. Lepiej zastosować, jeżeli już, to to A plus coś, żeby był inny mechanizm działania. Taka jest w tej chwili no, ta najprostsza metoda zapobiegania u odparnianiu się czy, czy likwidacji tego zjawiska, kiedy już zaistniało. Czyli taka rotacja substancji tak. aktywnych. W jakim tempie powinniśmy rotować? Czy powinniśmy czekać, aż nasz herbicyd przestanie działać? Czy może nie, pomyśleć o nie, tym nie, wcześniej? Nie, nie, nie. No zdecydowanie to powinno się działać profilaktycznie. To znaczy, wiedząc, że zjawisko uodparniania kwasów może nastąpić, należy, że tak powiem, nie zakochiwać się w jakiejś substancji czynnej. <śmiech> Można ją co prawda tylko polubić, ale stosować i różne inne, prawda? Albo tak podejść poligamicznie, a właściwie poliamorycznie i zakochać się w kilku tak, substancjach czynnych, ale teraz jak często je wymieniać? Co roku, co dwa lata? Im częściej, tym lepiej. Wspomnieliśmy o zbożach, wspomnieliśmy o rzepaku, a jak w kukurydzy sprawa wygląda? No w kukurydzy wygląda, że tak bym bardzo podobnie jak we wszystkich uprawach poza zbożami, gdzie można te regulatory wzrostu stosować. Kukurydza jest uprawą, w której można wykorzystać regulatory wzrostu, tam tego trzeba pamiętać, że należy je stosować raczej do fazy piątego liścia kukurydzy a więc wszystkie te zalecenia, które obejmują ten termin, tam jest historia taka, że mniej więcej kukurydza w fazie piątego liścia zaczyna rozbudowywać swoje organy generatywne to znaczy budować już, już kwiaty Kwiaty żeńskie głównie, no, z których mają później powstać kolby. Regulatory wzrostu, no, jak sama nazwa też wskazuje, mają, mają wpływ na, na rozwój generatywny, dlatego należałoby zastosować te regulatory, mówię, do piątego liścia kukurydzy. Pozostała historia, jeżeli, jeżeli istnieje jakakolwiek forma uodpornień, to to samo jak mówiłem w rzebaku, czyli stosowanie różnego typu mieszanin substancji czynnych o różnych mechanizmach działania. Czy taki rok jak ten, kiedy mamy potężną suszę, jest nieco trudniejszy dla chwastów, a w związku z tym łatwiejszym jest ich zwalczanie? Trudno jest określić jakikolwiek sezon, sezonem, który byłby gorszy dla chwastów. Chwasty sobie radzą świetnie w każdych warunkach. Każdy na razie no, zdecydowanie lepiej niż rośliny uprawne. Jeżeli te warunki są dogodne dla rośliny uprawnej, tym bardziej są dogodne dla chwastów. Ale jeżeli są niedogodne dla rośliny uprawnej, to nie znaczy, że chwasty się źle czują. Może gorzej, ale, ale wcale nieźle. Także tutaj trzeba trzymać rękę na, na pulsie i w każdym razie nie odpuszczać takich sytuacji, że tam jest mniejsze zachwaszczenie, czy może będzie mniejsze zachwaszczenie. Inaczej jest kwestia kultury upraw, uprawy gleby. Znaczy są stanowiska, na których rzeczywiście no, plantatorzy tak gospodarują, że tych chwastów jest nieco mniej, ale jeżeli miałby być tutaj jakimś wskaźnikiem warunki klimatyczne, pogoda, to bym tutaj raczej na to nie stawiał. Tu trzeba być zawsze na, na bieżąco. Susza przede wszystkim wyklucza stosowanie środków do Glebowych, czyli, czyli po prostu wykluczenie na starcie tej całej konkurencji. Natomiast jeżeli chodzi o środki na listne, to można je stosować w czasie suszy, ponieważ chwasty, no troszeczkę zabiedzone, na pewno są bardziej wrażliwe na środki chemiczne, ale chciałem też pamiętać o roślinie uprawnej, jak jeżeli jest susza, mamy. W każdej etykiecie, prawie na no, uwagę, że stosować herbicydy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy roślina uprawna jest no, w pełnej kondycji, prawda, zdrowotnej i jeżeli powiedzmy, że susza jest tego typu, że ten turgor i rośliny uprawne są dosyć, dosyć w dosyć kiepskim stanie, no to nie można ich yy, wtedy traktować herbicydami. Oczywiście byśmy te chwasty ewentualnie dobili, ale można wtedy uszkodzić roślinę ówradną. Także no zasadą jest to, że, że no musi być roślina na w pełnej kondycji.